Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24 Minęło południe. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. U nas na początek. Podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji, zwolnione ze służby, ale nie trafił do aresztu, bo nie zgodził się na to sąd. Rozwój Plus to nazwa nowego stowarzyszenia, jakie utworzył Mateusz Morawiecki. Dołączyło do niego blisko 40 posłów PiSu. Czy to rozłam w tej partii? Zapytamy o to naszą reporterkę. Zmarł nagle. Świetny szkoleniowiec i dobry człowiek, mówią ci, którzy go znali. W Warszawie pogrzeb Jacka Magiery. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń. suma wydarzeń. Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania zatrzymany pod zarzutem działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. O tej sprawie informuje Gazeta Wyborcza. Mężczyzna był radiooperatorem w 12 Wielkopolskiej Brygadzie WOT-u. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że żołnierz nie ukrywał swoich prorosyjskich poglądów. W mediach społecznościowych publikował treści antyzachodnie i antyukraińskie. Śledztwo wszczęto na podstawie ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego. Mówił na naszej antenie był oficer Agencji Wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński. Ja chciałbym się spytać, gdzie są oficerowie, tak zwani kiedyś obiektowi w jednostkach wojskowych. Jaki jest stopień zabezpieczenia kontrwywiadowczego Wojc Ochrony Terytorialnej? To jest tylko takie pytanie, o i tyle, i tak to zostanie. Dopuszczenie takiej osoby do pracy budzi wątpliwości w kwestii zabezpieczania wotu przed działaniami obcych służb, dodał podpułkownik Faliński.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 2023 do kwietnia 2024 roku. Po zatrzymaniu został wydalony ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Sąd nie zgodził się na aresztowanie podejrzanego. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Suma wydarzeń w Rze w, pra w Prawie i Sprawiedliwości były premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie. Miało się do niego zapisać około 40 polityków PiSu. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że kierownictwo partii stawia ultimatum, kto zasili szeregi. posłów. Nic więc dziwnego, że na Nowogrodzkiej w siedzibie partii w Wrze codziennie są na Rady. Kolejna planowana jest dziś po południu. Wśród członków Stowarzyszenia Rozwój Plus są Michał Dworczyk, Marcin Chorała, Krzysztof Szczucki i Ryszard Terlecki, który tłumaczy, że ta inicjatywa ma wzmocnić PiS, a nie osłabić. Mateusz Morawiecki zapewnia i jestem o tym przekonany, że nie zamierza ani opuszczać Prawa i sprawiedliwości, doprowadzać do jakiejś rządy. Można to określić jako grę na dwóch fortepianach, więc to jest tworzenie czy wzmacnianie tego drugiego fortepianu, na którym też powinniśmy zabiegać o wyborców i o poparcie społeczne. Janusz Cieszyński, też członek Stowarzyszenia w PISie, jest od 14 lat i jak mówi, nic nie zamierza zmieniać.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 nas dzielić. Kto stawia swój interes ponad Dobro Polski, ten mojego wsparcia ani aprobaty nie znajdzie. Sprawę skomentował także Tobiasz Bochański, który napisał, gdzie prawica siedzieli, tam Tusk się weseli. Kto umie przedłożyć interes Rzeczpospolitej ponad prywatne ambicje, namiętności, rządze władze, niespełnione marzenia, miłość własną i egoizm, ten zasługuje na szacunek w polityce. Czy Jarosław Kaczyński rozłamowców ukaże, czy tylko pogrozi palcem senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Krzysztof Kwiatkowski nie ma wątpliwości. Czy Mateusz Morawiecki zostanie wyrzucony w tym tygodniu, czy w przyszłym, to nie ma już znaczenia. Scenariusz został napisany, Mateusz Morawiecki buduje swoją formację i myślę, że będziemy mieli trzy partie, które się będą ścigać o 15% poparcia. Będzie to PiS, Partia Morawieckiego i Konfederacja. Na godzinę 13 planowana jest konferencja prasowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, na którą zaproszenie otrzymali członkowie stowarzyszenia, także otrzymali parlament Starzyści, a to oznacza, że prawdopodobnie dziś Jarosław Kaczyński tylko pogrozi palcem. Mateusz Morawiecki powołuje stowarzyszenie. Reakcje polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. Działania byłego premiera w rządzie PiSu komentowali nasi goście. Na razie nie do końca wiadomo o co gra Mateusz Morawiecki, mówi politolog z Uniwersytetu Gdańskiego dr Paweł Trawicki. Wydaje się, że nazwiska polityków, które przebijają się jako członkowie nowego stowarzyszenia, pana premiera, byłego premiera, dają taką rękojmię czy gwarancję tego, że mógłby to być istotny podmiot polityczny. Natomiast jeśli mówilibyśmy o wewnętrznej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, to trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której... W tylu frakcjach i, i tylu silnych, potencjalnych y, liderach y, Mateusz Morawiecki mógłby, mógłby ich sobie podporządkować. To wydaje się niemało realne. Były szef rządu bez wątpienia wykorzystuje swoje doświadczenie polityczne. Tak uważa dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z Uniwersytetu WSB Merito. To pokazuje też jak Mateusz Morawiecki dojrzewa, bo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 W magazynie Sejm i kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Po południu posłowie będą debatować nad sprawozdaniem sejmowych komisji dotyczących tej sprawy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Powiedz, czy jest szansa na to, żeby tym razem weto prezydenta zostało odrzucone, a ustawa weszła w życie? Odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy należy chyba rozpatrywać w kategoriach politycznego cudu. Przyznają to zresztą sami rządzący, ale jednocześnie jak Tomasz Trela z Nowej Lewicy dodają, że cuda przecież się zdarzają, zwłaszcza w tym gmachu. Głosowanie to jest tylko głosowanie. Ja widziałem w polityce już tyle, nie takie cuda się tutaj zdarzają, więc jutro po dziewiątej będzie głosowanie i zobaczymy jaki będzie efekt tego głosowania. do tego, aby odrzucić prezydenckie weto, bo te, przypomnę, odrzuca się w Sejmie większością trzech piątych. Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński mówi, że temat uregulowania sytuacji na, na rynku kryptowalut przypomina mu wydarzenia sprzed kilkunastu lat, gdy Platforma Obywatelska podejmowała podobne próby, podobne działania w trosce o ochronę klientów wobec skoków. To była dokładnie ta sama dyskusja i dokładnie z tej samej strony padały te same argumenty, że my zbyt głęboko chcemy ingerować w rynek, że to jest sprawa Polaków, co oni robią ze swoimi pieniędzmi, tylko na koniec jak się pojawiły problemy, jak się okazało, że te skoki niektóre mają problemy i lokaty nie są zabezpieczone, Regulacja jest nad regulacją, która jak mówią posłowie opozycji uderza w polskich przedsiębiorców czy nawet szerzej uderza w biznes, który tu w Polsce chce właśnie inwestować i prowadzić tego typu działalność. Gdyby te przepisy weszły w życie to ten biznes po prostu uciekłby z Polski. Tak uważa Zbigniew Kuźniuk z Prawa i Sprawiedliwości. Interes państwa powinien polegać na tym, żeby żeby zachęcać do tego, żeby ten sektor w Polsce się rozwijał. A wszystko wskazuje na to, że gdyby ta ustawa weszła w życie, to rozwijał się nie będzie. Więc propozycje leżą na stole. Te uwagi, które sformułowała kancelaria pana prezydenta są bardzo konkretne i bardzo łatwo zamienić je na Środki nadzorcze, które mają na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Oprócz tego umożliwia KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów oraz wprowadza odpowiedzialność karną za przestępstwa. Głosowanie w sprawie tego weta ma odbyć się w Sejmie jutro. Dziś natomiast odbędzie się debata. Ta debata powinna rozpocząć się o godzinie 16.45. Przemiarki do kolejnej próby odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Tematem zajął się Michał Fabisiak. Dziękujemy za relacje. Jeśli czworo nowo powołanych sędziów nadal nie będzie mogło orzekać, złożą oni pozwy do sądu pracy. Zapowiada to sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz. Prezes Trybunału nie uznaje ślubowania czworga sędziów, którzy złożyli je w Sejmie. Nie było przy tym prezydenta. Bogdan Święczkowski czeka na stanowisko Karola Nawrockiego w tej sprawie. Wraz z trojgiem pozostałych sędziów domagamy się dopuszczania do pracy w Trybunale Konstytucyjnym –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 Sędziowie, których prezes TK nie dopuszcza do orzekania mogą złożyć pozwy do sądu pracy. Nie, nie wykluczam, że tak się stanie. Konsultujemy to i między sobą i z prawnikami. No na pewno wykorzystamy wszystkie możliwe narzędzia prawne, bo my takie możemy wykorzystywać jako konkretne osoby. Sędzia Markiewicz deklaruje, że jeśli otrzyma od prezydenta zaproszenie do złożenia ślubowania, zrobi to ponownie. Na razie czworo z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie wyłącznie w Sejmie. Do kancelarii prezydenta złożyli oni stosowne dokumenty. Bogdan Święczkowski tej formy ślubowania nie uznaje. Dopuszcza do pracy tylko Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka, od których ślubowanie odebrał prezydent Nawrocki.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 Suma wydarzeń. Wbrew nadziejom i niektórym przeciekom premier Izraela nie ogłosił zawieszenia broni w Libanie. Wprost przeciwnie są kolejne zmasowane ataki. Wzrosły jednak nadzieje na koniec wojny w Iranie. Więcej o tym w relacji Mileny rashid -Shehab. Na wieczornym posiedzeniu Izraelskiego Gabinetu Bezpieczeństwa Benjamin Netanyahu zapowiedział dalsze ataki na Hezbollah i podkreślił, że armia jest blisko zdobycia kluczowego przygranicznego miasta Bindżbejl. W południowym Libanie Izraelska Armia kontynuuje naloty i niszczenie domów za pomocą m.in. pancernych buldożerów. Izrael kontynuuje również ataki na karetki. Wczoraj zabił m.in. czterech ratowników medycznych i ranił sześciu uczestniczących w akcji ratunkowej w miejscowości Majfedun. Libańskie Ministerstwo Zdrowia przypomina, że ataki na medyków są zbrodnią wojenną. Iranie delegacja z Pakistanu pod przewodnictwem szefa armii lobbuje za nową rundą negocjacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Rzeczniczka Białego Domu wyraziła optymizm co do kontynuowania negocjacji, przyznając, że rozmowy prawdopodobnie odbędą się ponownie w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Tymczasem irańskie wojsko zagroziło zablokowaniem handlu na Morzu Czerwonym, a także w Zatoce Perskiej i Morzu Omańskim, jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować blokadę morską irańskich portów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena narazi trzechab. Teraz amerykański punkt widzenia. Stany Zjednoczone przerzucają na Bliski Wschód dodatkowe siły zbrojne. Chcą w ten sposób wywrzeć presję na Iran i skłonić go do zawarcia porozumienia kończącego konflikt. Według amerykańskich mediów rozważane są też kolejne uderzenia lub operacje lądowe, gdyby zawieszenie broni się nie utrzymało. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Obecnie na Bliskim Wschodzie znajduje się około 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy.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 Po zmasowanym ataku Rosji na ukraińskie miasta prezydent Zełenski apeluje o zwiększanie presji na Moskwę i pomoc. W nocy Rosjanie do uderzeń na Kijów, Odessę, Charków i Dniepr użyli kilkuset dronów i kilkudziesięciu rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są zabici i ranni cywile. O szczegółach Paweł Buszko. Jak napisał prezydent Ukrainy, miniona noc pokazuje, że Rosja stawia na wojnę i nie zasługuje na jakiekolwiek złagodzenie globalnej polityki ani zniesienie sankcji. Dodał, że wiele zobowiązań do pomocy, które deklarowali partnerzy Ukrainy, wciąż nie zostało zrealizowanych. Jak zaznaczył, chodzi tu o obietnice dotyczące dostarczenia rakiet do systemów Patriot. To właśnie one jako jedyne zdolne są do strącania rakiet balistycznych. Ostatniej doby Rosjanie użyli około 20 takich rakiet. Wypuścili też ponad 600 dronów typu Shahid. W wyniku ataków najbardziej ucierpiała Odessa, wiadomo o dziewięciu zabitych tam cywilach. W Kijowie rosyjskie rakiety i drony zabiły cztery osoby, ponadto w całym kraju około stu cywilów odniosło rany. Paweł Ubuszko Polskie Radio. W magazynie Teraz Czechy inwestycje w armię mają być głównym tematem spotkania premiera Andrzeja Babisza z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Obaj omówią też kwestie wywiązywania się przez Pragę ze zobowiązań sojuszniczych. Szczegóły wizyty szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego w Pradze zna Wojciech Stobba. W tegorocznym budżecie Czech wydatki na obronność nie przekraczają wymaganych przez Sojusz 2% PKB. Dlatego, jak ocenia prezydent Petr Paweł, wizyta szefa NATO wydaje się uzasadniona. Sekretarz generalny zwykle przed szczytem kontaktuje się z krajami, w których może pojawić się jakiś problem. Mark Rutte widzi, że Republika Czeska znajduje się na granicy minimalnych wydatków, czyli 2%, przy czym część z nich prawdopodobnie nie zostanie uznana przez Sojusz. Powiedział Petr Paweł, który w przeszłości kierował Komitetem Wojskowym NATO. W sprawie wydatków na obronność rząd Andreja Babisza znalazł się również pod presją Waszyngtonu. W Pradze toczy się ponadto spór o to, kto stanie na czele czeskiej delegacji podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Strona rządowa sprzeciwia się udziałowi prezydenta, który dotychczas reprezentował Czechy na spotkaniach sojuszu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Rząd w Londynie zapowiada deportację migrantów, którzy podawali nieprawdziwe informacje o swojej orientacji seksualnej lub powoływali się na fałszywe historie przemocy domowej. Miało to zwiększyć ich szansę na uzyskanie azylu i pozostanie w kraju. Śledztwo BBC ujawniło, że część osób korzystała z fałszywych dowodów, od spreparowanych listów od rzekomych partnerów po poparcie organizacji LGBT. Tym tematem zajęła się Anna Rączkowska. Brytyjski rząd zapowiada nie tylko deportacje, ale także kary dla osób, które oferują nielegalne doradztwo imigracyjne. Władze ostrzegają, że takie praktyki mogą kończyć się procesami, a same wnioski będą dokładniej sprawdzane. Osoby przyłapane na oszustwie mają też tracić dostęp do zasiłków. Impulsem do reakcji rządu było śledztwo BBC. Dziennikarze ujawnili, że za pieniądze można było skorzystać z nielegalnego doradztwa i przygotować historię pod wniosek o azyl. Migrantom oferowano gotowe scenariusze rozmów z urzędnikami oraz zestawy dokumentów, które miały uwiarygodnić ich wersję wydarzeń. Wśród nich były listy od rzekomych partnerów, zdjęcia czy pisma, które miały potwierdzać związki ze środowiskiem LGBT. W materiale BBC pojawił się też wątek przemocy domowej. Niektórzy migranci mieli powoływać się na takie historie, aby skorzystać z przepisów, które pozwalają szybciej uzyskać prawo pobytu. Londyn: Anna Rączkowska. Radio. I jeszcze o ważnej europejskiej naradzie dotyczącej zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży zwołał ją Emmanuel Macron. Francja chce jako pierwszy kraj w Europie wprowadzić takie rozwiązanie od września. Do tego potrzebuje jednak zgody władz Unii Europejskiej. Więcej w relacji Stefana Folcera.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 Wracamy do tematów krajowych. Sąd Okręgowy w Słupsku zajmie się wnioskiem prokuratury o przedłużenie aresztu byłego oficera Służby Ochrony Państwa. Piotr K. jest podejrzany o zamordowanie w ustce swojej czteroletniej córki oraz usiłowanie zabójstwa czterech innych członków rodziny. Obrońca 44-latka mecenas Bartosz Fieducik informuje, że jego klient będzie badany przez powołanych w sprawie biegłych. To postępowanie jest na wczesnym etapie, dzisiaj akurat jest posiedzenie z wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania i tyle mogę powiedzieć, Jest jestem związany tajemnicą tajemnicą śledztwa. No to zapytam inaczej, czy pan wie co się stało z rozmów z swoim klientem? Nie pytam o szczegóły, bo rozumiem, że pan tego nie może ujawnić, no bo to są jakby okoliczności, które są też związane z tajemnicą adwokacką. Czy pan wie co się stało? Dlaczego tak się stało? Mam swój pogląd na tą sprawę, natomiast nie będę go jawnił, panie redaktorze. Proszę, proszę wybaczyć, ale, ale nie będę go jawnił, Nie mogę po prostu. Z mecenasem Bartoszem Fieducikiem rozmawiał Przemysław Woś z Polskiego Radia Gdańsk. Badania krwi wykazały, że w chwili zdarzenia Piotrka był trzeźwy. Oficer z ponad 20-letnim stażem został wydolony ze Służby Ochrony Państwa. W śledztwie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Nie żyje trzecia osoba z niedzielnego wypadku w podwarszawskich Łomiankach. To kierowca samochodu osobowego, który dachował na drodze krajowej S7 w Łomiankach. Więcej w relacji dama Bramiuka z Polskiego Radia RDC. Informacje o śmierci 20-latka potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Mężczyzna w ciężkim stanie od niedzieli przebywał w szpitalu. To kierowca Toyoty, w którą miało uderzyć Audi. Samochód przeleciał przez barierki i dachował na przeciwległym pasie ruchu, gdzie zderzył się z kolejnymi pojazdami. Pasażerowie samochodu, 19-letnia kobieta i 15-latek, zginęli na miejscu. Zatrzymani w tej sprawie zostali dwaj mężczyźni, kierowca i pasażer Audi, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Jak przekazała prokuratura,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 W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego piłkarza i szkoleniowca Jacka Mangiery, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski, spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przed tą nekropolią jest nasza reporterka Martyna Szemczakowska. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, jaki jest plan tych dzisiejszych uroczystości? Omsza no, święta żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie już trwa. Ona odbywa się bez udziału mediów. Takie było życzenie rodziny Jacka Magiery. Polski Związek Piłki Nożnej napisał w mediach społecznościowych uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji i zachowanie należytej powagi w tym szczególnym czasie. Przed katedrą zebrali się za to kibice, którzy chcą pożegnać swojego idola, człowieka, którego darzą wielkim szacunkiem. Czekaliśmy tutaj na ten, żeby pożegnać pana Jacka. Był bardzo ważnym człowiekiem dla, dla Legii i dla całej w ogóle polskiej piłki. No co no, wzór do naśladowania dla, dla młodych piłkarzy i klubowi będzie go bardzo brakować, wszystkim ludziom. Więcej niż człowiekiem, bo był po prostu bohater. No legenda polskiej piłki. Dużo osiągnęła w swoim życiu i przyszliśmy się pożegnać. Bardzo miły dla osób, był bardzo przyjazny. No to była taka osoba, która wspierała, pomagała. Ogólnie dobry człowiek to był. No i to jest właśnie słowo bardzo często dzisiaj powtarzane. To był. Dobry człowiek. Dziennikarze, przedstawiciele mediów czekają tutaj, na Powązkach Wojskowych, gdzie zostanie pochowany sportowiec i trener, a Jacek Magiera spocznie w nieprzypadkowym miejscu na Powązkach Wojskowych. PZPN podał, że to kwater, kwatera k 117 czyli tuż obok grobu innego wybitnego piłkarza i trenera, Lucjana Brychczego, który odszedł 2 kwietnia 2024 roku. Sportowców łączy wiele.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 Jacek Magiera mówił o Lucjanie Brychczym jako o wybitnej postaci, do której ma wielki szacunek. Brychczy był zresztą trenerem Magiery, a Jacek, Jacka Magiery nie dało się nie lubić. Mówi o tym całe środowisko piłkarskie. Ogromnym szacunkiem darzyli go piłkarze, klubowi koledzy, a także trenerzy innych drużyn. Trener motoru Lublin, Mateusz Stolarski przekonuje, że Jacek Magiera był wyjątkowym człowiekiem.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 Jacek Magiera był wszechstronnie wykształcony i przy pracy trenerskiej też zawsze dbał o wykształcenie swoich młodych wychowanków, trenując kadrę Polski do 20 i 19 lat. Zresztą bardzo popularna jest też historia, w której Jacek Magiera wykupił cały nakład swojej ulubionej książki, o uznawał za taki swój drogowskaz i rozdawał tę książkę swoim znajomym, rozdawał młodym piłkarzom. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, podkreśla, że to wielka strata dla piłkarskiego środowiska. To był człowiek, powiedziałbym mojego typu, zagłębiony w książkach, w nauce, w mądrości, w czymś większym, e, jeśli chodzi o sport niż wygrywanie na boisku, ale też budowaniem jakiejś społeczności i, i budowaniem ludzi około siebie. I myślę, że dawało mu dużo satysfakcji to, że patrzył, jak ludzie obok, obok niego rosną. No, oprócz tego Magiera był też otwarty w kontaktach z mediami. Kulturalny, zawsze przygotowany do wywiadów, był bardzo lubiany przez dziennikarzy. No i w dniu śmierci Jacka Magiery ja autentycznie widziałam łzy w oczach dziennikarzy sportowych, którzy mieli do czynienia z Jackiem Magierą. Dzisiaj ostatnie pożegnanie byłego piłkarza, między innymi Rakowa Częstochowa, Legii Warszawy, Widzewa Łódź, mistrza Europy do lat 16 z 1993 roku, trenera Legii Warszawy, Zagłębia, Zagłębia Sosnowiec, reprezentacji Polski do lat 20 i 19, Śląska, Wrocław, a ostatnio też drugiego trenera reprezentacji Polski. Jacek Magiera zmarł nagle w ubiegłym tygodniu podczas porannego treningu biegowego. Miał 49 lat. W Warszawie trwają jego uroczystości pogrzebowe. Relacjonowała je Martyna Szymczakowska. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami punktualnie o 13. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia. To była suma wydarzeń. A na zegarze już za 29 minut, godzina 13. Seldo, magazyn gospodarczy. Justyna Golonko przed mikrofonem. Zapraszam na saldo, na nasz magazyn gospodarczy, na takie podsumowanie gospodarcze. A my dziś powiemy więcej o rynku mieszkaniowym, bo tu naprawdę sporo się dzieje. Mamy taki najnowszy raport z rynku pierwotnego i wtórnego. Powiemy o cenach mieszkań, powiemy o cenach najmu, powiemy o rekordowej akcji kredytowej. Także dużo informacji przed nami, ale najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych. Giełda papierów wartościowych w Warszawie, symbol polskiej transformacji, świętuje dziś 35. rocznicę pierwszej sesji, czyli duże święto. GPW to jeden z najważniejszych filarów naszej polskiej gospodarki. Uroczystość zgromadziła były i obecne władze giełdy, przedstawicieli rządu i działaczy gospodarczych. Wydarzenie otworzyli pierwszy prezes giełdy Wiesław Rozłucki i obecny Tomasz Bardziłowski. Wspominali pierwszą sesję. Nie mogło zabraknąć bicia w dzwony. Trzy, cztery...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 rynku głównym GPW notowanych jest 400 spółek, w tym 18 zagranicznych. No to i spójrzmy na naszą giełdę tak od razu, co się tutaj dzieje. No i niestety, teraz mamy czerwono, mamy spadki. WIG traci procent, WIG 20 0,55%, MWIG 40 setnych, a SWIG 80 procent, czyli nieduże, wzrost, nieduże spadki. A jeśli spojrzymy, co się dzieje w Europie, to w Europie na giełdach mamy wzrost, ale nieduże, takie 20-30 Spójrzmy jeszcze na złotego. No tak, dolar słabiutki nadal kosztuje 3,58 zł, euro 4,23 zł, a za franka szwajcarskiego płacimy w tym momencie 4,59 zł. Jeszcze na ropę spójrzmy, jak tutaj patrzę na tą giełdę. Ropa w tym momencie zyskuje tak, ale niewiele 1% i kosztuje baryłka 94 dolary. Seldo, magazyn gospodarczy. Ale na naszych stacjach paliwo tanieje i to jest bardzo dobra informacja. Piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Benzyna 98 6 zł i 59 groszy, a olej napędowy 7 zł i 18 groszy za litr. Czyli mamy powody do zadowolenia, bo to są już konkretne ruchy w dół. No i raczej nie koniec tych obniżek, bo wczoraj też na rynkach kontraktów terminowych na paliwa gotowe widać było spadki. Także można się spodziewać, że te ceny hurtowe, a później także ceny na naszych stacjach powinny nadal iść w dumy. Oczywiście będziemy Państwa informować, a teraz przeniesiemy się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, bo mamy takie ostrożne orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości właśnie w Luksemburgu w sprawach umów kredytowych we frankach i przedawnionych roszczeń. CUE szuka równowagi jeśli chodzi o prawa klientów i banków. Sędziowie odpowiedzieli na trzy pytania polskich sądów. Przedawnień. Więcej na ten temat powie Brata Płomecka.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 do naszego Sejmu się przenosimy, bo tam posłowie pracują nad nowymi przepisami dotyczącymi najmu krótkoterminowego, obligatoryjna ewidencja najmu krótkoterminowego oraz danie mieszkańcom prawa do decydowania o tym, czy chcą mieć właśnie w swoim sąsiedztwie taki najem krótkoterminowy. To są takie najważniejsze założenia projektu Polski 2050, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Autorzy projektu mówią, że nowe przepisy ucywilizują najem krótkoterminowy. Szefowa resortu funduszy i przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniała w Sejmie, że tu nie chodzi o zakazywanie najmu krótkoterminowego, tylko o niezbędne regulacje.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 W projekcie przewidziano, że Rady Gminy będą mogły w drodze uchwały określać szczegółowe zasady właśnie tego najmu krótkoterminowego. Przepisy dotyczące tego najmu są potrzebne. Tak mówi branża głośno, tak wypowiada się ona, bo regulacje ułatwią planowanie i prowadzenie biznesu. Potrzebna jest ewidencja tych lokali, ale proponowane przepisy są zbyt rygorystycznie. To znacznie ograniczy rynek i te przepisy nie są adekwatne do skali problemu, które zdaniem branży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 No a poza tym jesteśmy też za tym, żeby wprowadzać strefy z wyłączeniem generalnym najmu krótkoterminowego. Projekt wprowadza m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez wójtów, burmistrzów i prezydentów w systemie teleinformatycznym i co ważne za brak wpisu w takim projekcie przewidziano kary do 50 tys. złotych A teraz o kolejnym symptomie wiosny powiemy takim gospodarczym, bo wraz z wiosną pojawił się boom na kupno rowerów. Drzwi do sklepów rowerowych się nie zamykają, tak mówią sami sprzedawcy. Sytuacja na polskim rynku rowerowym w ostatnich latach jest naprawdę bardzo ciekawa, bo tak, przez długi czas rowery drożały tak rok do roku, ale teraz jak sprawdzaliśmy, to widać pewne wyhamowanie, a nawet spadki cen konkretnych modeli. Średnia cena nowego rower roweru sprzedawanego w Polsce wynosi około 3,5 tysiąca złotych. No, rowery elektryczne Polacy wydają średnio o 1000 zł więcej, czyli 4,5 tysiąca. W każdym razie warto zawsze dopasować rower do swoich potrzeb i po prostu nie przepłacać. O tym mówi Jarosław Marycz ze Stowarzyszenia Kolarzy Zawodowych.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 Dobrym wyborem będzie gravel albo rower crossroad. I te rowery gravelowe robią właśnie teraz furorę. Ja już wyjaśnię o co chodzi. To jest typ roweru przystosowany do jazdy po szutrowych, nieutwardzonych drogach, a także leśnych ścieżkach. Szacuje się, że w naszym kraju w użyciu jest około 9 milionów rowerów. Oznacza to, że co czwarty Polak posiada rower. No i co ważne, ta liczba z roku na rok rośnie. Polska należy też do światowej czołówki rynków rowerowych. Z raportu Rower w gospodarce i w życiu przygotowanego przez Bank PKS-a że znajdujemy się w pierwszej dziesiątce krajów na świecie pod względem wartości tego rynku. Tak mówi Krzysztof Mrowczyński z Banku PKO.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 na drugim miejscu na unijnych drogach są rowery niemieckie, później Rumunia, Włochy, no i na piątym jesteśmy my, polskie rowerki.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 Mamy tylko jedną zmianę w ostatnim czasie. Mianowicie, ponieważ marzec był bardzo dobrym miesiącem sprzedażowym na rynku pierwotnym. 5100 mieszkań sprzedanych przez y, firmy deweloperskie. Pewną normą było 4 w, ostatnim, y, w poprzednim roku. a Czyli nawet taki rekordy 3, po, Taki bardzo dobry naprawdę wynik. Jednocześnie wprowadzonych, uzupełnionych y, przez deweloperów inwestycjach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 Jakich mieszkań mamy najwięcej? Mamy oczywiście najwięcej mieszkań najdroższych, hmm. tak powiem. Niestety mamy sytuację, w której przeciętne mieszkanie w Warszawie, na przykład, to jest mieszkanie, które kosztuje już ponad milion, to oferowane przez deweloperów i ma 53 metry kwadratowe. Przeciętne ponad milion? Tak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 te ceny, jak rozumiem, w ostatnim czasie one... Absolutnie nie spadają. Nie spadają. Nie, Odpowiadali nawet... pani na pytanie, które nie padło. <tł> Ta, <tł> Tylko wiadomo, że nie. liczyłoby się z Ta. punktu widzenia osoby, osób, które chciałyby kupić, żeby jednak chociaż troszkę poszły, poszły w dół, jeśli są aż tak wysokie. Te, Mamy dość par paradoksalną sytuację, bo z różnych badań my wykonujemy takie badanie, jako to Dom wykonujemy takie duże badanie, kiedy pytamy osoby, które są na rynku mieszkaniowym,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 Dużo osłabła się krzemiana tak ocenia Na, sytuację tak, natomiast ciekawa rzecz dzieje się po drugiej stronie, czyli mówię po drugiej stronie rynku, czyli po stronie podażowej. Mm -hmm. Deweloperzy nie są tak silnie przekonani o tym, że ceny będą rosły, niemniej jednak w pojedynczych inwestycjach, w pojedynczych projektach absolutnie ceny podnoszą.